Rwawo uwijali się moczarowcy czy partyzanci. Kliszko i Spychalski byli na premierze i to pewnie oni poszli w ślady owego rosyjskiego urzędniczyny, specjalisty od antyrosyjskości i to zapewne oni spowodowali nakaz Ministerstwa Kultury, aby ograniczyć liczbę przedstawień. Nie dało się tego ukryć, bo trzeba było dokonać zmian w repertuarze i tu ruszyła lawina. Premiera dziadów początkowo miała się odbyć dokładnie w rocznicę rewolucji październikowej, to znaczy 7 listopada, ale ostatecznie miała miejsce 25 listopada 1967 roku. Na drugim przedstawieniu Dziadów, 28 listopada, obecni byli członkowie delegacji pisarzy radzieckich przybyłej na Festiwal Dramaturgii Radzieckiej w Katowicach. Z jednym wyjątkiem wyrażali się z najwyższym uznaniem o przedstawieniu. Aleksej Arbuzow, który oglądał różne spektakle w stołecznych teatrach, za najlepszy uznał właśnie Dejmkowski. Dwaj członkowie radzieckiej delegacji pisarzy wyrazili też pogląd, że inscenizacja ta powinna być zaprezentowana moskiewskiej publiczności. 29 listopada dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Sztuki Stanisław Witold Balicki poinformował Deimka, że z pomocą egzemplarza dziadów musiał odpierać w KC zarzuty, iż reżyser dopisał do tekstu Mickiewicza jakieś sceny. W wyniku tej rozmowy 1 grudnia Dejmek wystosował do dyrektora Balickiego list następującej treści. W związku z przeprowadzoną ze mną rozmową, uprzejmie powiadamiam, że wydałem polecenie dla administracji teatru. A. Przedstawienie dziadów umieszczać w repertuarze jeden raz w tygodniu. B. Nie sprzedawać więcej aniżeli 100 biletów po cenach normalnych dla szkół. C. Odnotowywać w metrykach przedstawień reakcję publiczności. Równocześnie zwracam się do pana dyrektora z prośbą o wyrażenie zgody na utrzymanie sześciu przedstawień dziadów w repertuarze grudniowym, który został przez nas ustalony na początku października bieżącego roku, a opublikowany w naszej comiesięcznej ulotce repertuarowej w połowie listopada. Jeśli chodzi o ewentualne występy teatru w ZSRR, Deimek uważał, że dziady nie tylko powinny, lecz muszą być w Moskwie przedstawione. Fakt ten, jak sądzę, będzie mógł mieć przełomowe znaczenie dla percepcji dziadów w Polsce. Ustanowi bowiem raz na zawsze, iż utwór ten w kategoriach politycznych i narodowych nie jest utworem antyrosyjskim, lecz antycarskim. Utnie się w ten sposób i przy tej okazji całą sferę podniecających domysłów, aluzji, szowinistycznych satysfakcji, ustanawiając oficjalnie i ostatecznie klasowy charakter utworu. Dla naszej opinii publicznej, i dla naszej tradycji i nawyków będzie to zapewne szok i wstrząs, których zbawienność osobiście nie wątpię. Do listu Dejmek dołączył wydrukowaną ulotkę repertuarową na grudzień oraz zwyczajowo sporządzane na dwa miesiące wcześniej plany repertuarowe na styczeń 1968 roku. Równocześnie rozeszła się w Warszawie szybko potwierdzona pogłoska o zatrzymaniu recenzji z dziadów w tygodnikach. Zdaniem Dejmka właśnie od tego momentu wokół przedstawienia zaczęła powstawać atmosfera sensacji politycznej. Nieobliczalna decyzja spowodowała, iż dziady z kategorii estetycznej zostały zepchnięte na grunt kawiarnianej sensacyjki politycznej. 28 listopada 1967 roku na łamach Trybuny Ludu ukazała się krytyczna recenzja dziadów. Jej autor, Jaszcz, Jan Alfred Szczepański, zadawał retoryczne pytanie, czemu reżyser tak wybitny i tak czujący teatr ogromny jak Dejmek nie dał sobie rady z dziadami, a raczej dał się również skierować na drogę nieprowadzącą do właściwego celu. Była to recenzja pisana z pozycji wyraźnie politycznych, co może nie przeszkadzałoby, gdyby na innych łamach mogły się ukazać recenzje wolne od tego typu akcentów i pozaartystycznych ocen. Zygmunt Greń przypomina, że po premierze dziadów na ich temat nie mogło się ukazać właściwie nic poza obelgami. Moje omówienie, wspomina Greń, Udało się wydrukować w 1972 roku w książce Czwarta ściana. Maria Chanerle, jako krytyk wiernie towarzysząca Deimkowi również dopiero w zbiorze wydanym w latach 70. zamieściła opis przedstawienia. Wreszcie August Grodzicki w tomie wspomnień ogłosił własną recenzję powstałą pod bezpośrednim wrażeniem przedstawienia dziadów. Przy tej recenzji warto się chwilę zatrzymać choćby dlatego, że Henryk Korotyński w swych wspomnieniach odsłania jej kulisy. Otóż Grodzicki jako krytyk teatralny, zdaniem Korotyńskiego, wyróżniał się surowością ocen formułowanych bez wygładzania kantów i owijania w bawełnę. Rzadko się zdarzało, żeby August oceniał przedstawienie z pełną aprobatą, jeszcze rzadziej by wpadał w entuzjazm. Tak zdarzyło się akurat z dziadami. Korotyński wyznaje, że spektaklu nie obejrzał na premierze prasowej, ale kierowane przed Olszowskiego Biuro Prasy K.C. zaleciło czujność, gdyż przedstawienie budzi zastrzeżenia. Wieczorem 27 listopada Korotyński w redakcji przeczytał recenzję Grodzickiego już na kolumnie życia Warszawy. Tekst był entuzjastyczny. W tej sytuacji Korotyński ściągnął telefonicznie autora do redakcji i wspólnie przystąpili do poprawiania, to znaczy psucia tekstu. Grodzicki walczył o każde zdanie, ale w końcu zgodził się na opublikowanie okrojonej wersji. Wydrukowano ją 28 listopada i wkrótce okazało się, że mimo zabiegów Korotyńskiego i tak była najpochlebniejsza ze wszystkich, jakie zdążyły się wówczas ukazać. Z tego powodu biuro prasy Komitetu Centralnego miało mieć zresztą do Korotyńskiego pretensje. Trudno dziś osądzić, czy inscenizacja Dejmka i scenografia Andrzeja Stopki były arcydziełem, czy tylko wydarzeniem artystycznym. Nie ulega wszakże wątpliwości, że do historii, nie tylko teatru, przeszły głównie z powodów pozaartystycznych. 11 marca 1981 roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego Gustaw Holoubek, odtwórca roli Gustawa Konrada, wspominał, że kiedy w Dziadach Dejmka wchodziło się na scenę, wchodziło się w owych dniach w czas nadnaturalny i w przestrzeń całkowicie niezgodną z wymiarami zarówno sceny Teatru Narodowego, jak i jego sali. Wchodziło się w jakąś szczególną atmosferę pojednania, kontaktu, inspiracji płynącej z widowni. Nie, inspiracja właściwie płynęła zewsząd. I po raz pierwszy traciłem kontrolę nad samym sobą, traciłem możliwość świadomego oddziaływania na widzów, władania nimi. Fakt ten sprawił, że w ciągu tych dziesięciu przedstawień, które odegraliśmy, trwało wdanie się w sferę całkowicie irracjonalną, podniosłą, niezmiernie wzruszającą. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy uczestnikami pewnego wydarzenia historycznego, lecz cieszyliśmy się przede wszystkim z działania teatru, z siły jego oddziaływania, z możliwości jego oddziaływania. Nieco inaczej patrzył Holubek na swoją rolę siedem lat później, mówiąc w jednym z wywiadów. Było to dla mnie doświadczenie ważne, ale raczej teoretycznie niż praktycznie, wbrew wszelkim podejrzeniom sugerującym, że skoro byłem w środku wydarzeń, częściowo mogę się uważać za ich współtwórcę. Wtedy, kiedy się to działo, nie odczuwałem niczego, co można by nazwać poczuciem uczestnictwa w wypadku politycznym. Uczestniczyłem raczej w hazardzie polegającym na tym, że wychodząc na scenę mogłem spodziewać się wszystkiego. Od wtargnięcia na scenę widzów do wkroczenia milicji. Przypisywanie sobie w tej chwili jakichś heroicznych motywów czy cech byłoby trochę bezwstydne. 8 i 14 grudnia spektakle dziadów zostały odwołane z powodu choroby Holoubka. 12 grudnia Dejmek został poinformowany, że w Wydziale Kultury KC uznano przedstawienie w swojej wymowie za antyrosyjskie. Następnego dnia kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego Kraśko pisał w notatce sporządzonej dla odpowiedzialnego za politykę kulturalną sekretarza K.C. Kliszki, że inscenizacja Dejmka i Stopki ma szkodliwy, politycznie tendencyjny charakter. Kraśko proponował parę wariantów rozwiązania sprawy. Albo odwołać natychmiast Dejmka i zdjąć od 1 stycznia 68 roku dziady, przy czym w tym przypadku liczyć się trzeba oczywiście z negatywnymi reperkusjami politycznymi. Albo udzielić mu nagany ostrzeżeniem i przenieść w następnym sezonie do placówki mniej eksponowanej, polecić dokonanie pewnych zmian w inscenizacji i zezwolić na nagranie do końca sezonu a w rozrzedzonych terminach z wyeliminowaniem zbiorowych wycieczek szkolnych. Ponadto Kraśko sugerował, aby ustalić kto w Ministerstwie Kultury i Sztuki ponosi odpowiedzialność za puszczenie dziadów i opowiadał się za wyciągnięciem wobec tej osoby wniosków dyscyplinarnych proponował wreszcie wyciągnąć konsekwencje w stosunku do niektórych autorów pozytywnych recenzji. Jest to smutny dokument w sposób brutalny ukazujący horyzonty myślowe i styl pracy ludzi odpowiedzialnych za politykę kulturalną. Wkrótce też władze partyjne postanowiły oficjalnie poinformować Deimka o zarzutach podnoszonych wobec jego inscenizacji. W dniu 21 grudnia 1967 roku, relacjonował Dejmek, Zostałem wezwany w trybie nagłym do Komitetu Centralnego na rozmowę z kierownictwem Wydziału Kultury KC PZPR. Pod adresem przedstawienia skierowano dwa generalne zarzuty – antyrosyjskość i antyradzieckość oraz religianstwo. Zarzuty były oparte o cytowane teksty utworu. W swojej odpowiedzi określiłem swój stosunek do romantyzmu polskiego, do dwóch przeciwstawnych koncepcji kultury narodowej – Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza – do programu Teatru Narodowego i do dziadów jako utworu rewolucyjnego, politycznego i patriotycznego. Odcięcie się partii od przedstawienia dziadów w Teatrze Narodowym określiłem jako wyraz nieufności przywódców partii do socjalizmu, rewolucji i społeczeństwa. Tłumaczyłem bezzasadność identyfikacji Rosji carskiej ze Związkiem Radzieckim oraz moją interpretację chrystianizmu i mistycyzmu Mickiewicza, która polegała na przesunięciu ich ze sfery dewocyjnej na grunt ludowości. Pragnąc dać dowód zrozumienia, postanowiłem zmienić scenę ostatnią z Konrada w Kajdanach na guślarza. Na każdym przedstawieniu dziadów obecne były jakieś komisje i jakieś osobistości. Atmosfera wokół przedstawienia narastała, a jej treść uległa zmianie. Sensacyjka i sensacja ustąpiły miejsce w atmosferze niepokoju, troski, sprzeciwu i protestu. Powstała opinia i przekonanie, iż decyzja zdjęcia z afisza dziadów została sprowokowana interwencją ambasady radzieckiej. Czy jednak ambasada ZSRR rzeczywiście uznała inscenizację Dejmka za antyrosyjską i czy naprawdę ambasador, a wielki Aristow, zażądał od kierownictwa PZPR zdjęcia dziadów ze sceny Teatru Narodowego? Taka pogłoska pojawiła się w Warszawie na przełomie roku 1967 i 1968 Wiadomo tylko, że dyrektor Balicki za zgodą i przy poparciu Starewicza opracował uspokajający memoriał, w którym stwierdzał m.in. Wbrew plotkom przedstawienie podobało się wielu towarzyszom radzieckim. Anonimowy autor z paryskiej kultury, zebranie warszawskich literatów, utrzymuje, że memoriał Balickiego skłonił Gomułkę i Kliszkę do wydania definitywnego zakazu dalszych przedstawień. Należy dodać, że Balicki sugerował tylko stopniowe rozrzedzanie przedstawień do jednego spektaklu tygodniowo. Autor artykułu stwierdza, nie ma dowodów, że ambasada sowiecka w Warszawie wywierała jakiekolwiek naciski zmierzające do zdjęcia dziadów fisza. Władze sowieckie trzymają się rygorystycznie zasady, że nie wolno dopuścić nawet myśli o możliwości powstania w umysłach Polaków analogii między Rosją carską a Związkiem Radzieckim. Są poważne podstawy, by sądzić, że po wydaniu zakazu dalszych przedstawień Ambasador sowiecki w Warszawie Aristow nie ukrywał swego niezadowolenia, a nawet groził, że zdementuje publicznie opinię głoszącą, że zakaz został wydany na jego żądanie. Na łamach paryskiej kultury analogiczny pogląd wyraża Herling Grudziński, który stwierdza, że Rosjanie ani nie interweniowali, ani nie zamierzali interweniować w sprawie inscenizacji Dejmka. Uważając za niedopuszczalną w ogóle samą myśl o stawianiu przez kogokolwiek znaku równości między carstwem a władzą sowiecką. Wprost przeciwnie, odradzali Gomułce ten ryzykowny i głupi krok. Ale tu właśnie Gomułka postanowił zabłysnąć swoją rzadko kiedy indziej przejawianą suwerennością. Z kolei odmienny pogląd prezentuje Chęciński, twierdząc, że inscenizacja dziadu spotkała się z ostrym protestem ze strony radzieckiego ambasadora. Jak więc było naprawdę... Albo rzeczywiście ambasador Aristow zażądał zdjęcia dziadów, co w niesuwerennej Polsce byłoby rzeczą zupełnie normalną, albo w ogóle się do tej sprawy nie wtrącał, a informacja mówiąca, że zażądał zdjęcia spektaklu, była celowo rozpuszczaną plotką. Ale jeśli tak istotnie było, to należałoby zapytać, kto był zainteresowany tym, aby po raz kolejny obrazić narodową dumę polskiego społeczeństwa, aby brutalnie przypomnieć Polakom, że żyją w niesuwerennym państwie. Komu zależało w tym czasie na wzroście napięcia społecznego? Choć nie ma na to bezpośrednich dowodów, wiele wskazuje, że najbardziej zainteresowani wzrostem napięcia byli partyzanci. Choć nie brakło też głosów mówiących, że plotka ta wyszła z otoczenia Gomułki, dążącego do rozprawy ze swoimi przeciwnikami w partii. Przypuszczenie to w jakimś stopniu potwierdza Dejmek. Środowiska partyjne kolportowały rozmaite wiadomości o skandalach, jakie poza samą antyradziecką interpretacją utworu wyczyniał zespół Teatru Narodowego. Na przykład Holoubek na jednym z przedstawień zszedł do pierwszego rzędu, podszedł do ambasadora radzieckiego, potrząsnął kajdanami i krzyknął w uniesieniu – spektakl trwa! Otóż chcę powiedzieć, że na żadnym przedstawieniu dziadów nie było żadnego ambasadora radzieckiego, co więcej, nie było żadnego przedstawiciela ambasady radzieckiej, przynajmniej oficjalnie, bo nieoficjalnie na pewno mieli swoich obserwatorów. Myślę, że strona radziecka była zaskoczona sprawą dziadów, sprawą żydowską zapewne nie. Natomiast sprawą dziadów była zaskoczona mniej więcej tak, jak my wszyscy. Różnie też oceniane bywa zachowanie publiczności na kolejnych przedstawieniach. Partyjny historyk Ważniewski wskazuje, że całość dziadów musiałaby trwać około sześciu godzin i selekcja tekstu literackiego była koniecznością podkreślał, iż Dejmek wyeksponował w przedstawieniu wszystkie antycarskie i antyrosyjskie elementy dramatu. Ważniewski utrzymuje, że dzięki niezwykle sugestywnej inscenizacji dramat stał się narzędziem kształtowania antyrosyjskich nastrojów wśród publiczności oraz wrogich antyradzieckich manifestacji w teatrze. W tej sytuacji władze państwowe, kierując się względami politycznymi, wydały zakaz wystawiania dziadów. Diametralnie inny pogląd reprezentuje Władysław Bieńkowski. Powiada on: Widownia na dziadach reagowała na wypowiedzi dotyczące carskiego despotyzmu, carskich metod policyjnych, carskich organów bezpieczeństwa, carskiej, tempej biurokratycznej maszyny. Odcinek 15. Trzeba dużej tempoty albo świadomej tendencji, aby reakcje widowni interpretować jako demonstracje antyrosyjskie, a perfidii aby uważać je za wystąpienia antyradzieckie. Widownia reagowała przede wszystkim na to, co odczuwała jako aluzję do aktualnej sytuacji w kraju. Kwestia reakcji zachowań publiczności na spektaklach deimkowskich dziadów jest ważna. Przede wszystkim trzeba by ustalić, czy były to reakcje mieszczące się w ramach normalnych dla teatru zachowań, np. oklaski, czy też miały w polskiej rzeczywistości charakter jednoznacznie manifestacyjny, a może i prowokacyjny, np. okrzyki. Niemniej ważne jest ustalenie, kto ewentualnie był organizatorem takiej akcji, jeśli istotnie miała ona miejsce. Pamiętać też należy o czynniku czasu i zapytać, czy owe antyradzieckie manifestacje pojawiły się od samego początku, to znaczy od premiery, czy dopiero po pewnym czasie, na przykład po pierwszych spektaklach. Rzecznicy tej wersji wydarzeń, którą lansowała marcowa propaganda, a którą długo podtrzymywali niektórzy partyjni historycy i publicyści, mniej czy bardziej otwarcie o owe manifestacje oskarżali środowiska opozycyjnie nastawione wobec władzy, a zwłaszcza pozostającą pod pewnym ideowym wpływem komandosów młodzież akademicką. Na poparcie tej tezy przytacza się zwykle opisy zachowań publiczności w trakcie i po ostatnim spektaklu dziadów 30 stycznia 1968 roku. Ale przecież demonstracyjne zachowania młodzieży akademickiej 30 stycznia były właśnie wyrazem protestu przeciwko decyzji zdjęcia dziadów ze sceny. Tym samym nie mogły się do podjęcia tej decyzji przyczynić. Zresztą z rozmaitych relacji wynika niezbicie, że manifestacyjne oklaski w określonych momentach miały miejsce niemal od samego początku, a klaszczący nie wyglądali wcale na studentów. Już na paru pierwszych przedstawieniach, mówi Gustaw Holoubek, można było wyczuć w różnych punktach widowni dziwne reakcje, zbyt hałaśliwe, zbyt ostentacyjne. Zwykle najpierw pada kwestia, potem jest ten ułamek czasu na wybrzmienia, potem ewentualnie reakcja. Tak zachowują się zwyczajni widzowie. Tu, zanim kwestia się skończyła, już klaskano. Aktor czuje, co to jest. Zabierając głos na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich 29 lutego 1968 roku, Balicki stwierdził, że temu by inscenizacja Dejmka i Stopki stała się artystycznym sukcesem, przeszkodziły demonstracje i ekscesy grupy ludzi złej woli, którzy w określonych sobie wiadomych celach nadużywali przedstawień dziadów w Teatrze Narodowym. Późniejsze wypadki i poza gmachem teatru wykazały, że akcja była wykorzystana i podsycana przez nieprzyjazne nam ośrodki. Już na premierze i pierwszych przedstawieniach usiłowały pewne jednostki demonstracyjnymi oklaskami w czasie akcji, jakby wyrwać z kontekstu poszczególne wersety tekstu Mickiewicza i nadać im odmienne, aktualne znaczenie w sensie opozycyjnym. Do ludzi z teatru skierowywano apele, aby się trzymali dzielnie, gdy będą za Mickiewicza prześladowani – z głębokim niepokojem i przygnębieniem kierownictwo i aktorzy Teatru Narodowego obserwowali nasilanie się demonstracji politycznych w czasie akcji przedstawień. Nieomylny słuch aktorski wyławiał ich i podgotowanie, i natężenie, nawet powtarzające się usytuowanie źródeł demonstracji na sali. Balicki w swoim zagajeniu suflował pisarzom, że autorami prowokacyjnych zachowań w teatrze byli polityczni przeciwnicy. Odwołanie się do wypadków poza gmachem teatru mogłoby sugerować, iż mówiąc o tym myślał o studentach, którzy po ostatnim spektaklu zorganizowali uliczną manifestację protestacyjną właśnie przeciwko decyzji władz o zdjęciu dziadów ze sceny. Pora uporządkować to, co dotychczas napisałem. Otóż wydaje się, że realizujący swoje polityczne cele partyzanci od chwili premiery postanowili wykorzystać Dejmkowską inscenizację dziadów w swoich planach. Można przypuszczać, że to oni właśnie podgrzewali nastrój na przedstawieniach. Gwałtowne oklaski w najbardziej antycarskich momentach. 30 grudnia 1967 roku na noworocznym koktajlu z twórcami i działaczami kultury Gomułka miał stwierdzić, że dziady wbijają nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej. Jeszcze tego samego dnia Dejmek został poinformowany o niezadowoleniu pierwszego sekretarza. Mówił później na ten temat... W dniu 3 stycznia 1968 roku dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Sztuki poinformował mnie o decyzji KC. Dziady w miesiącu lutym mogą być zagrane trzy razy, w następnych miesiącach do urlopu po dwa razy, po urlopie nie mogą być wznowione. W czasie tej rozmowy zgłosiłem dymisję ze stanowiska dyrektora Teatru Narodowego. Dymisja nie została przyjęta. W dniu 4 stycznia 68 dzwoniłem parokrotnie do sekretariatu sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Zenona Kliszki z prośbą o przyjęcie mnie telefony te ponawiałem bezskutecznie w dniach 8 i 17 stycznia 68 roku w dniu 16 stycznia dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Sztuki zawiadomił mnie iż w dniach 23 i 30 stycznia odbędą się dwa ostatnie przedstawienia dziadów ponownie zgłosiłem swoją dymisję która nie została przyjęta Wyraziłem wówczas gotowość ustąpienia ze stanowiska w każdej chwili, w każdej formie, jaka dogadzałaby resortowi. W dniu 17 stycznia 68 roku otrzymałem wiadomość o konferencji, jaka miała miejsce w ambasadzie polskiej w Moskwie. Na konferencji tej delegacja pisarzy radzieckich na festiwal w Katowicach zgłosiła projekt przyjazdu dziadów na Festiwal Dramaturgii Polskiej w ZSRR w 1969 roku w związku z uroczystymi obchodami 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W dniu 21 stycznia próbowałem rozmawiać z kierownikiem Wydziału Kultury KC na temat zdjęcia Zafisza Dziadów, ostrzegając przed skutkami. Przewidując, czym może się stać dla nastrojów społeczeństwa wiadomość o tej decyzji, Sporządziłem w dniu 21 stycznia następujący komunikat dla prasy. Dyrekcja Teatru Narodowego zawiadamia uprzejmie, iż z powodów organizacyjnych przedstawienie dziadów nie będzie grane w pierwszej połowie lutego bieżącego roku. O terminie wznowienia spektaklu w drugiej połowie lutego powiadomimy publiczność w kolejnym komunikacie. Na umieszczenie tego komunikatu w prasie nie otrzymaliśmy zgody. Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. W drugiej połowie stycznia rozeszła się po Warszawie wiadomość, że ostatni spektakl dziadów odbędzie się 30 stycznia. Komandosi postanowili zaprotestować na nim przeciwko decyzji zdjęcia dziadów ze sceny. 30 stycznia rano do Kuronia przybyli Bogucka oraz Górecki i poinformowali go o przygotowywanej manifestacji. Ze względu na zagrożenie pod słuchem rozmowa odbyła się w mieszkaniu sąsiadki Kuronia, Wandy Szymanko-Marchlewskiej. W rozmowie uczestniczyła też grażyna, żona Jacka. Dyskutowano nad tekstem projektowanej petycji protestującej przeciwko zdjęciu dziadów. Równocześnie trwały przygotowania w teatrze. Walenty Worobiew, jeden z kierowników widowni, 30 stycznia nie miał akurat dyżuru, ale polecono mu przyjść do teatru. Przyszedłem około godziny osiemnastej, wspominał po latach, i wraz z trzema kolegami stanęliśmy na bramce. Tłok był niewiele większy niż zwykle. Kiedy weszli wszyscy z biletami, zobaczyłem, że w holu stoi jeszcze dość spokojnie grupka ludzi, tak z 50-70 osób. Widać, że mają ochotę wejść, ale nie próbują. Po pewnym czasie wszedł do holu funkcjonariusz milicji i powiedział do nas — Co, młodzieży nie wpuścicie? No i młodzież zachęcona zaczęła trochę napierać. Co było robić? Wpuściliśmy. Co potem? Po pierwszym akcie, ponieważ był spokój, poszedłem do domu. A w maju... Tak późno, bo pojechałem na zaległy urlop na ryby. Wezwano mnie do MSW. Zeznałem, co widziałem. Na koniec powiedziałem, a jak chcecie coś więcej wiedzieć, zapytajcie tego pana w mundurze, który wpuszczał. O atmosferze panującej wokół ostatniego przedstawienia najlepiej chyba świadczy notatka służbowa dotycząca spektaklu dziadów w dniu 30 stycznia 1968 roku. Sporządzona na żądanie określonych organów, a podpisana przez zastępcę dejmka dyrektora administracyjnego Teatru Narodowego, Harego Andersa. Podano w niej m.in., że bilety na spektakl zostały wyprzedane znacznie wcześniej, aniżeli termin przedostatniego spektaklu, czyli 23 stycznia bieżącego roku, dwa tygodnie przed sprzedaży. Zdecydowanie zwiększono personel obsługujący widzów, m.in. po to, aby powstrzymać napór chętnych do wejścia bez biletu. Mimo to bez biletu dostało się około 50 osób, głównie byli to aktorzy ze stolicy oraz studenci. O sytuacji w teatrze przed rozpoczęciem przedstawienia na bieżąco informowany był przybyły tam major Milicji Obywatelskiej. Publiczność w czasie zajmowania miejsc i opuszczania widowni zachowywała się wzorowo. W notatce stwierdzono, że po spektaklu, po zapadnięciu kurtyny i odsłonach przy ukłonach trwały okrzyki Niepodległość bez cenzury, a następnie Dejmek. Interesujące było też to, że po przedstawieniu kurtyna szła w górę 10 razy, gdy natomiast w dniu 25 listopada 11, 28 listopada 10, 1 grudnia 11, 21 grudnia 16, 5 stycznia 15, 13 stycznia 12 i dalej. Wspomniałem, że komandosi postanowili nadać przedstawieniu wyraźnie demonstracyjny charakter. Przybyła na nie spora grupa młodzieży akademickiej z Modelewskim na czele. W wypełnionej po brzegi sali Teatru Narodowego burzliwymi oklaskami nagradzano wszystkie odpowiednie fragmenty tekstu Mickiewicza. Rozlegały się też okrzyki precz z cenzurą, a gdy opadła kurtyna owacja trwała ponoć pół godziny. Manifestacyjnie wywołano Dejmka i wznoszono wymyślone przez Mozelewskiego hasło niepodległość bez cenzury. Sens tego hasła był zresztą podwójny. Niepodległość nieocenzurowana, to znaczy pełna, oraz niepodległość bez instytucji cenzury później pojawiło się też hasło Mickiewicz bez cenzury po zakończeniu spektaklu doszło do ulicznej manifestacji jeden z jej uczestników Seweryn Blumstein w swojej autobiograficznej książce napisał, że komandosi nie planowali w ogóle tej manifestacji lecz grupa studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej przyniosła transparent oraz białe i czerwone kwiaty które zamierzano złożyć pod pomnikiem Mickiewicza Przypomnę, że w czasie sesji marzec 68 Blumstein mówił na temat humorystycznej i niezamierzonej przez nas właściwie demonstracji po ostatnim przedstawieniu. Demonstracji, która odbyła się o 11 w nocy i która właściwie była demonstracją wyłącznie dla policji i nie miała żadnego sensu. Rola studentów z PWST była zresztą większa niż się powszechnie uważa. Holowek wspomina, że już wcześniej kilku z nich zgłosiło się do niego, aby opiekować się nim po wyjściu ze spektakli. Obstawę tę, wspominał potem, przyjąłem z wdzięcznością choć i z pewną lekkomyślną dozą humoru. Jak już wspomniano, po ostatnim spektaklu przed Teatrem Narodowym uformował się pochód, który skandując wolna sztuka, wolny teatr ulicą Trębacką skierował się w stronę krakowskiego przedmieścia. Modzelewski i Michnik podążali chodnikiem równolegle do pochodu. Pierwszy z nich latem 67 roku został warunkowo zwolniony z więzienia, i zatrzymanie go przez MO mogłoby spowodować powrót za kraty. Drugi zaś na mocy decyzji Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej był zawieszony na rok w prawach studenta i zatrzymanie go przez milicję prawdopodobnie byłoby równoznaczne z relegowaniem z uczelni. Pod pomnikiem Mickiewicza studenci PWST złożyli swój transparent a Deitsch Gewand, i Lityński białe i czerwone kwiaty. Już po zakończeniu tej stosunkowo niezbyt licznej demonstracji, około 300 osób, do akcji wkroczyła milicja i przy użyciu pałek rozproszyła zgromadzenie. Zaczęto wyłapywać głównie młodych ludzi, którym następnie wytoczono sprawy w trybie doraźnym za zakłócanie porządku publicznego. W sumie zatrzymano 35 uczestników manifestacji. Dziewięciu najbardziej agresywnych, Marian Alster Józef deitsch Marian Dąbrowski, Sławomir Kretkowski, Jan Lityński, Ewa Morawska, Wiktor Nagórski, Andrzej Polowczyk i Andrzej Seweryn 31 stycznia stanęło przed kolegium karno-administracyjnym, które wymierzyło im wysokie grzywny po kilka tysięcy złotych. W tym czasie przeciętna miesięczna płaca wynosiła około dwóch tysięcy złotych. Część manifestantów zatrzymano dopiero na ulicy Świętokrzyskiej, gdzie zabierano ich do samochodów i odwożono do dzielnicowych komend milicji obywatelskiej lub komisariatów. Tam wielu zatrzymanym studentom zadawano to samo prowokacyjne pytanie. Dlaczego pan się daje wykorzystywać przez Mośków? Ewę, córkę Stefana Morawskiego, studentkę socjologii, zatrzymano nieprzypadkowo. Sugerował to później w rozmowie z Morawskim prorektor Rybicki. Milicjanci zapytali ją prowokacyjnie, czy wie, że jest Żydówką. Dla dziewczyny, której ojciec pochodził z rodziny od dawna zasymilowanej i której matka Anna Morawska była znaną publicystką katolicką, Pytanie to było prawdziwym szokiem. Jednej ze studentek profesora Morawskiego, zatrzymanej w czasie tej samej manifestacji, pokazano w czasie przesłuchania nazistowski album antropologiczny i zestawiono jakieś tam zdjęcia z fotografią baczki, pytając, czy nie rozpoznaje w nim straszliwego Gudłaja. Nazajutrz po ostatnim przedstawieniu dziadów, to znaczy 31 stycznia 1968 roku, dwaj uczestnicy demonstracji pod pomnikiem Mickiewicza Michnik i Schleifer spotkali się z warszawskim korespondentem dziennika Le Monde, Bernardem Margeritem. Obaj zrelacjonowali zajścia pod Teatrem Narodowym oraz pod Pomnikiem Mickiewicza. Przekazali także informacje o nastrojach w środowisku akademickim i poinformowali francuskiego dziennikarza, że dwaj wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Brus i Bauman, wystąpili z PZPR-u. Ważne jest też to, że o rozmowie tej wiedziała Służba Bezpieczeństwa. Zresztą Michnik i Schleifer nie po raz pierwszy rozmawiali z przedstawicielem zachodniej prasy. Zimą 1967 roku w towarzystwie Eugeniusza Smolara w jednej z warszawskich kawiarni spotkali się z korespondentami New York Timesa i agencji Associated Press. Wbrew oczekiwaniom swoich rozmówców Michnik i Schleifer prawili wówczas głównie o dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i o wojnie wietnamskiej uważając, iż spraw polskich nie powinno się wynosić na zewnątrz. Teraz uznali, że muszą poinformować opinię publiczną o tym, co się dzieje w Polsce. To wszystko, co w sposób powściągliwy zrelacjonowali Margeritowi, wkrótce powróciło do Polski za pośrednictwem Radia Wolna Europa. Po ustaleniu źródła informacji, obaj studenci zostali relegowani z Uniwersytetu Warszawskiego. 31 stycznia w mieszkaniu Ireny Grudzińskiej zebrała się grupa młodzieży. Obecni byli m.in. Teresa Bogucka, Jan Gross, Jakub Karpiński, Jacek Kuroń, Andrzej Mencwel, Adam Michnik, Barbara Toruńczyk. Byli zgodni co do tego, że protest przeciwko zdjęciu dziadów jest w istocie manifestacją w obronie wartości narodowych. Dyskusja toczyła się więc głównie wokół kwestii skuteczności takich akcji jak podpisywanie petycji protestacyjnych. Zdania były podzielone. Postanowiono głosować. Na obecnych 26 i 27 osób, tylko 7 było przeciwnych zbieraniu podpisów pod petycją. Od 1 lutego rozpoczęto tedy na terenie Uniwersytetu Warszawskiego zbieranie podpisów pod adresowaną do Sejmu petycją następującej treści: My, Młodzież Warszawska, protestujemy przeciwko decyzji zakazującej wystawiania w Teatrze Narodowym w Warszawie dziadów Adama Mickiewicza. Protestujemy przeciwko polityce odcinania się od postępowych tradycji narodu polskiego. Równolegle trwała akcja zbierania pieniędzy na pokrycie grzywien wymierzonych uczestnikom manifestacji z 30 stycznia. Nawiasem mówiąc, studenci ukarani grzywną dowiedzieli się 9 lutego, że dodatkowo będą musieli stanąć przed komisją dyscyplinarną. Dodać wypada, że zbiórka pieniędzy na pokrycie grzywien wykroczyła poza środowisko Uniwersytetu Warszawskiego i była prowadzona między innymi w spatifie i PWNie. W ciągu dwóch pierwszych tygodni lutego pod wspomnianą petycją zebrano w Warszawie 3145 podpisów, we Wrocławiu 1098, natomiast nie udało się zbieranie podpisów w Poznaniu oraz Gliwicach. 16 lutego Irena Lasota złożyła w Sejmie petycję warszawską, a jej fotokopie przekazano kilku znanym z niezależnego lub opozycyjnego nastawienia osobom ze środowiska literackiego i naukowego. Andrzejewskiemu, Bocheńskiemu, Kazimierzowi Brandysowi, Jasienicy, Jastrunowi, Kołakowskiemu, Lipskiemu, Słonimskiemu i Wirprzy. Ida Martowa dodatkowo podaje, że Michnik spotkał się z posłem Tadeuszem Mazowieckim, od którego uzyskał obietnicę poparcia petycji do Sejmu przez klub poselski Znak. Pomijam tu fakt, że nigdy nie było klubu poselskiego Znak, ale Koło Znak. Można to potraktować jako przeoczenie. Istotniejsze jest, że opisana rozmowa w ogóle nie miała miejsca. Obaj rzekomi, ówcześni rozmówcy, zdecydowanie zaprzeczyli temu, by mieli się spotykać w tej sprawie w lutym 1968 roku i żeby Mazowiecki obiecywał Michnikowi poparcie w sejmie petycji w sprawie dziadów. Tę rzekomą rozmowę marcowi propagandyści wymyślili zapewne wtedy, gdy koło znak złożyło poselską interpelację w sprawie wydarzeń marcowych, w wyniku czego stało się celem nieprzebierającej w środkach nagonki. Zbieranie podpisów pod petycją odbywało się nie bez oporów i wahań. Na przykład Janowi Walcowi jej podpisanie proponował Andrzej Celiński i Walc odmówił, po latach w żaden sposób nie potrafił jednak odtworzyć motywacji swojej decyzji. W lutym w uniwersytecie rozpoczęła się na dobre półtajna, półjawna akcja SB. Tarniewski napisał na ten temat. Prowadzono ostentacyjną inwigilację niektórych osób raczej po to, by je przestraszyć, niż w celu zdobycia jakichś informacji. Niektórzy aktywiści ZMS i PZPR wydzierali listy studentom zbierającym podpisy. W ten sposób część list z podpisami uległa zniszczeniu. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa krążyli wokół uniwersytetu, ale raczej wstrzymywali się od wkraczania do budynków. Nie była to jednak reguła bez wyjątku. Widoczne już było, że agenci chodzą na uniwersytet. W uniwersytecie na tablicach ogłoszeń i po prostu na murach wywieszano i rozlepiano ulotki. Ulotkami nazywano jednostronicowe teksty przepisywane na maszynie i krążące z rąk do rąk. Ulotki mówiły o zakazie dziadów i o represjach wobec studentów demonstrujących 30 stycznia. Wyjaśniano w nich sens akcji petycyjnej. Informowano o tym, jak władze przeciwdziałały tej akcji. Aktywiści ZMS zdzierali ulotki, ale pojawiały się nowe. Pojawiły się także w Uniwersytecie Warszawskim kontrulotki inspirowane bądź przygotowane przez MSW. Na prywatne adresy rozsyłano ten oto anonimowy, antysemicki wierszyk. Wieszcz narodu zszedł na dziady, czy już o tym wiecie, gdy go michnik i szlajfery okrzykują w świecie. Rzekł tak mądrze ktoś niedawno o piątej kolumnie, a Polacy w Żydów ślepią, bo jak zwykle durnie. Dalej, bracie, karabele każdy w dłonie chwyta, Żyda za pejs i za morze, rada znakomita. Im ta Polska, w którą plują, daje nadal łaski. Ty studenckie piwko ciągniesz, Czekasz na oklaski. Zwraca uwagę odwoływanie się do owej Gomułkowskiej piątej kolumny i pisanie nazwisk w liczbie mnogiej, co stało się jedną z cech marcowej i pomarcowej oficjalnej propagandy. W tym samym czasie pojawiła się w Uniwersytecie Warszawskim kolejna ulotka, tym razem w formie odezwy. Jej autorzy lub pomysłodawcy, prawdopodobnie wywodzący się z MSW. Sięgając po ten sam klucz antysemicki, tym razem wystąpili w roli studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do studentów. Nie pierwszy już raz usiłują zakłócić nasz spokój komandosi. Michnik, Blumstein, Schleifer i ich spółka usiłują wzniecić niepokój wśród nas i zdyskredytować dobre imię studenta w opinii społeczeństwa. Stosując obłudną i podstępną demagogię, podszywają się pod opinię ogółu studentów. W rzeczywistości wyrażają interes swego mocodawcy, syjonistów i Radia Wolna Europa. Nie dajmy się im zwieść. Michnik, Blumstein, Schleifer nie mogą i nie będą nas uczyć tradycji patriotyzmu naszego narodu. To obłuda i perfidia. Im chodzi o rozruby, awantury i rozgłos w Radiu Wolna Europa. Nie pozwalamy panoszyć się draństwu w naszej uczelni. Apelujemy, by władze uniwersyteckie, nasi wychowawcy i organizacje społeczno-polityczne – uwolniły nas od komandosów. Ci, co nie frymarczą, lecz szczycą się patriotyzmem studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie kontynuowano kampanię propagandową wymierzoną przeciwko Dejmkowi i jego inscenizacji dziadów. 3 lutego w telewizyjnym magazynie Pegas Grzegorz Lasota i Witold Filler mówili na jej temat, iż uległa istotnemu wypaczeniu i zasadniczemu zwichnięciu. Filler stwierdził przy tej okazji, jak widać, daleko odeszliśmy od genialnej metafory Adama Mickiewicza. Romantyczna poezja została zamieniona na drobną politykę. Dodajmy jeszcze, że i ta polityka w swojej obiektywnej wymowie nie jest chyba zgodna z ideologią Adama Mickiewicza. Kierownictwo polityczne dążyło jednak do jakiegoś załatwienia sprawy dziadów. Przybywający w domu Związku Literatów Polskich w oborach w charakterze rekonwalescenta Korotyński został wezwany do stolicy przez Starewicza, który zlecił mu opublikowanie na łamach życia Warszawy wywiadu z Dejmkiem, który zdaniem Starewicza też miał być zainteresowany w rychłym zakończeniu sprawy i wznowieniu przedstawień dziadów. W niedzielę wieczorem z mozołem sporządzany kilkustronicowy wywiad był wreszcie gotowy. Dejmek zabrał ze sobą tekst, aby wprowadzić kosmetyczne już tylko poprawki. Jednak w poniedziałek rano poinformował Korotyńskiego, że nie zgadza się na druk wywiadu. 25 lutego Prezes Spatifu Władysław Krasnowiecki na życzenie Ministerstwa Kultury i Sztuki zwołał komisję, stanowiącą wtedy namiastkę Rady Artystycznej przy zarządzie głównym SPATIF. Członkowie komisji przyszli niemal w komplecie – Jan Bratkowski, Gustaw Holoubek, Bogdan Korzeniewski, Jerzy Krasowski, Marian Meller, Krystyna Skuszanka. Ze strony władz przybyli Kraśko, minister kultury i sztuki Lucjan Motyka oraz Balicki. Dążyli oni do tego, aby zebrani zaaprobowali decyzję w sprawie dziadów. Dejmek pytał retorycznie, dlaczego w tej kwestii nie wypowiedział się oficjalnie nikt z Biura Politycznego czy z Komitetu Centralnego, lecz upoważniono do tego jedynie Witolda Fillera i Grzegorza Lasotę. Ostatecznie zebrani nie podjęli żadnej uchwały. Władze partyjne nie zamierzały dłużej tolerować niezależnego stanowiska Dejmka. W sali konferencyjnej Komitetu Warszawskiego, w gmachu KC... Odbywała się narada pod przewodnictwem ówczesnego pierwszego sekretarza, K.W. Józefa Kempy. Na tę naradę, wspominał później Dejmek, zostałem poproszony i ja. Poszedłem i oczywiście zamierzałem zabrać głos, bo ta narada była poświęcona właśnie dziadom. Przypominam, że to był początek marca. Kiedy przyszedłem, wejście było zablokowane stołami. Za stołami siedzieli towarzysze i sprawdzali zaproszenia z listą. Ja zostałem odwołany na bok. Paru towarzyszy podeszło do mnie, odebrali mi zaproszenie, przedarli je i oświadczyli, że nie mam prawa wstępu na tę naradę. Na tej właśnie naradzie towarzysz Kempa omawiał sprawę syjonistów i sprawę dziadów. Między innymi przedłożył zebranym wniosek, ażeby dla oceny słuszności czy niesłuszności decyzji naczelnych władz politycznych przedstawić dziady aktywowi partyjnemu. Tydzień po naradzie Kazimierz Dejmek, Józef Duryasz i Andrzej Żarnecki, który był pierwszym sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej w Teatrze Narodowym, zostali usunięci z partii. Władze partyjne postanowiły też, że zgodnie z sugestią Kępy w maju odbędą się trzy dodatkowe spektakle dziadów specjalnie dla aktywu. Aktorzy zagrali. Nie tylko dlatego, jak pisze Irena Hepen, że musieli, ale również dlatego, że, jak mówi Andrzej Żarnecki, strasznie lubili to grać. I było to ciekawe doświadczenie, co zgodnie stwierdzają Dejmek, Holoubek i Żarnecki, ponieważ... Aktorzy zdawali egzamin przed aktywem, a aktyw przed partią. Holobek mówił o tym: Z pewnych względów największe wrażenie zrobiła na mnie widownia trzech zamkniętych przedstawień dziadów, granych dla aktywu partyjnego w parę miesięcy po zdjęciu spektaklu. Nawykli do żywych, niekończących się reakcji, zostaliśmy uderzeni kompletną ciszą widowni. Była ona tak głęboka, że graniczyłaby z nieobecnością. Gdyby nie coś wiszącego w powietrzu, co mogą zobaczyć tylko aktorzy, a co zawiera się w wibrującym oczekiwaniu. Oczekiwaniu na coś doniosłego, co musi się wydarzyć. Nic bardziej sprzyjającego pobudzeniu ambicji wykonawców. To też graliśmy w poczuciu własnej doskonałości, i jeszcze z pasją odragowania się za wszystkie krzywdy. A potem w przerwie i po zapadnięciu kurtyny rozlegały się ogromne, niekończące się brawa. Gęste, jak my to nazywamy, nabrzmiałe wzruszeniem. Dziady Dejmkowskie więcej już jednak na sceny nie wróciły. W lipcu Dejmka wezwał do siebie wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek i w obecności Balickiego wręczył mu wymówienie. Wraz z Dejmkiem solidarnie odeszło z zespołu blisko 40 osób. Władze, objęcie dyrekcji Teatru Narodowego proponowały skuszance wraz z Krasowskim. Oboje odmówili. Ostatecznie nowym dyrektorem został Adam Hanuszkiewicz. Zapytany 20 lat później przez Romę Przybyłowską, czy w 1968 roku miał świadomość politycznej dwuznaczności swej decyzji, odparł. Tak, w dużym stopniu, choć nie miałem pojęcia o skali, z jaką będzie przeciw mnie obrócona. I to zarówno ze strony władzy, jak i części środowiska. Wiedziałem, że dużo ryzykuję i że muszę się z tym zmierzyć na własną odpowiedzialność, dlatego nikogo o rady nie pytałem i nikogo tą decyzją nie chciałem obciążyć. Wiedziałem, że porywam się na rzecz kontrowersyjną, ale że ostateczną miarą, jaką mnie rozliczą, będą moje dokonania artystyczne i programowe i tego ryzyka bałem się najwięcej. Nie byłem pewien, czy uda mi się uzasadnić czynem swój wybór. Dejmek miał jednak dziwne odczucie, że w jakimś sensie, oczywiście bezwiednie, przyczynił się do wydarzeń marcowych. Profesor Korzeniewski tłumaczył mu wówczas z całą przyjaźnią, że nie on jest twórcą wydarzeń marca 1968 roku. Starewicz uważał nawet, że gdyby Dejmek wystawił swoje przedstawienie dwa lata wcześniej lub rok później, nic by się nie działo, absolutnie nic. Jaką rolę odegrała więc dejmkowska inscenizacja dziadów? Wydaje się, że jak wojna sześciodniowa była detonatorem gromadzącego się od lat materiału wybuchowego, tak sprawa dziadów mogła być katalizatorem dokonującego się procesu. Nie jest wykluczone, że partyzanci posłużyli się nią w celu sprowokowania do działania środowisk niezależnych i opozycyjnych. Jeśli taki był faktycznie zamiar partyzantów, to swój cel udało im się osiągnąć. Studenci i intelektualiści nie mogli nie zareagować na zamach na narodowe wartości. Odcinek szesnasty Rozdział szósty Zebranie literatów W lutym 1968 roku niemal z każdym dniem atmosfera polityczna stawała się coraz bardziej napięta, przy czym władza lub przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele zachowywali się tak, jak gdyby dążyli do konfrontacji. Cenzura zakazała wystawiania Gujbala Wachazara Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego, Ciężkich Czasów Michała Bałuckiego, bez wątpienia ze względu na tytuł, i Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. 19 lutego Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy skazał na trzy lata więzienia za sporządzanie i przekazywanie w celu rozpowszechniania opracowań szkodliwych dla interesów państwa Janusza Szpotańskiego autora krążącej w odpisach i nagraniach magnetofonowych opery Cisi i Gęgacze. Cisi to agenci SB, Gęgacze to intelektualiści. Bohaterem opery był Gnom Gomułka, co bardzo zirytowało pierwszego sekretarza KC. Taśma z nagraniem wpadła w ręce Służby Bezpieczeństwa podczas aresztowania Niny Karsow i Szymona Szechtera. Na procesie Szpotańskiego jego mężem zaufania był Stefan Kisielewski. Oto kilka drastycznych i obrazoburczych fragmentów, które pozwolą zorientować się, za jakieś to przewinienia w 1968 roku można było być skazanym na trzy lata więzienia. Uwertura. Jeśli chcesz mieć różowy balet, wygodną chatę, wózek, szkło, nie licz na żadną z twoich zalet, lecz wstąp czym prędzej do MO. Gdy kurczy się ogólna pula i socjalizmu gaśnie blask, wtedy na cichych się wybula by ściszali ludu wrzask. Następny fragment pieśni pułkownika Cichych winien być śpiewany na melodię hitlerowskiego marsza Horst Wessel Lied. Gaz rurkę wznieś, szeregi mocno zwarte. Patrz, w snobie już gęgaczy szemrze tłum. To społeczeństwo wciąż jest kornombrne i uparte. Najwyższy czas przyłożyć kilka gum. Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa, więc wolny szlak temu, co pałkę ma. Gaz rurkę wzniesi, śmiało wal po głowach. Za mordobrania już nadchodzi czas. A gdy spod pały gęgaczy krew wytryśnie i w nerę wetnie się wojskowy but, jutrzenka wzejdzie znów w ludowej na ojczyźnie i wnet nastąpi gospodarczy cud. Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa, więc wolny szlak gierojom z KBW. Najwyższy czas zapełnić cele Mokotowa i ku wolności wieść w kajdankach lud. Z kolei fragment pieśni młodego, cichego, nowoczesnego, śpiewanej na melodię popularnego w latach 60. przeboju o mnie się nie martw. Ja jestem cichy, lecz nowoczesny, nie żaden tępy żłób. Miłośnik roka i koli koka, a nade wszystko dup. Mnie nie zabawi już nowa huta niż sześcioletni plan, lecz kiedy dziwka ciągnie mi druta, to wtedy frajdę mam. Sprzedałem sorty, nabyłem skuter, wszak mam dwadzieścia lat. ————————————————————————————————————————————————————— tu zahandluję, tu zadekuję, okazji każdej rad. Ćmiąc papierosa, zsiadam ze swej osy, życie to wielki piz. Przychodzi dziwa, biodrami kiwa orany, co za cyc. I na koniec fragment zaczerpnięty z drugiego aktu pieśń czerwonych. Do jasnej cholery, my chcemy opery, operę, operę nam daj. Niech dzwonią ordery, niech pędzą humbery, czerwony niech złoci się raj. Niech skończą się ględy, już renty, procenty, o dupę czas potłuc i kwita, socjalizm w sam raz dla ciemnych jest mas, a dla nas rycerska jest kita. Niech boją się chamy, na chamów my sramy, Ham jesteś bydlaku, to cierp, ten kraj jest dla szlachty, co stuły i krachty, na tankach przywiozła swój herb. Myślę, że wystarczy. Przypominam, że wybrałem fragmenty uznane za najbardziej antykomunistyczne czy, ściślej mówiąc, najbardziej antypolicyjne. Pewne partie tekstu Szpotańskiego były wręcz neutralne, a mimo to skazano go na trzy lata więzienia. Również w lutym 1968 roku pisarze warszawscy przystąpili do zbierania podpisów pod żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału warszawskiego ZLP. Statut przewidywał możliwość zwołania zebrania na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków oddziału ale od 1922 roku nie zwoływano w tym trybie zebrań oddziałów Związku Literatów Polskich. Trudno dziś powiedzieć, kto był inicjatorem zbierania podpisów zakończonego sukcesem. Na ponad 600 członków oddziału warszawskiego ZLP zebrano 233 podpisy. Role inspiratora i animatora przedsięwzięcia przypisywały sobie różne osoby. Na przykład Lisiecka wspominała później kiedy w lutym 1968 roku zaczynałam wraz z Arnoldem Słuckim, Julią Hartwig-Międzyrzecką, Sewerynem Polakiem i Wandą Leopold zbieranie podpisów pod petycją domagającą się nadzwyczajnego zebrania pisarzy warszawskich w sprawie zdjęcia przez cenzurę dziadów Mickiewicza w Teatrze Narodowym, nie wierzyłam ani przez moment, że takie zebranie rzeczywiście się odbędzie. Podpisów zresztą nie trzeba było zbierać. Pisarze zgłaszali się sami do kawiarni Związku Literatów Polskich z pytaniem, gdzie są listy. Nie odstraszyły nikogo nawet kolejne dyżury Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli członków egzekutywy POP typu Henryka Gaworskiego lub Barbary Nawrockiej w tejże kawiarni, stołówce i bibliotece. Jest to obraz zbyt optymistyczny. Artur Międzyrzecki zanotował Pamiętam, że samo zbieranie podpisów miało swoistą dramaturgię i do dwustu szło raźnie, później trzeba się było głowić, kto jeszcze nie podpisał i ewentualnie chciałby to uczynić. Mówiono mi, że ostatnim podpisem na liście był podpis prezesa zarządu głównego ZLP Jarosława Iwaszkiewicza, który zresztą jechał właśnie do Włoch. Na łamach Trybuny Ludu z 28 marca 1968 roku, pisarze, polityka, kultura, Jan Ruszczyc wśród inicjatorów zbierania podpisów wymieniał w takiej właśnie kolejności Jasienice, Andrzeja Kijowskiego, Słonimskiego, Polaka, Słuckiego i Wandę Leopold. Trzy ostatnie osoby figurują na liście Lisieckiej. Wydaje się, że Jasienica, Kijowski i Słonimski rzeczywiście należeli do inicjatorów zbierania podpisów. Szereg osób właśnie Kijowskiego uważa za faktycznego pomysłodawcę zwołania zebrania. On sam w 1981 roku mówił na ten temat w audycji przygotowanej przez NSZZ Solidarność dla zakładowych radiowęzłów. Ktoś wystąpił z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego zebrania Związku Literatów Polskich, Celem właśnie potępienia decyzji władz zdjęcia, zawieszenia przedstawień dziadów Byłem wtedy członkiem zarządu oddziału warszawskiego I ponieważ po demonstracjach studenckich pojawiły się głosy potępiające Jak to się mówiło, nieodpowiednie wybryki na przedstawieniu dziadów i na ulicach Wszystko wskazywało na to, że zebranie, którym zresztą bardzo zainteresował się Komitet Wojewódzki W szczególności ówczesny sekretarz Kempa skończy się po prostu potępieniem tych demonstracji Stało się inaczej po prostu zwróciłem się wówczas do pewnej grupy kolegów z propozycją opracowania rezolucji, która potępiałaby zdjęcie dziadów, zawieszenie przedstawień dziadów i która objęłaby w szerszej mierze, w szerszej skali sprawę cenzury i sprawę polityki kulturalnej. Możliwe zresztą, że niezależnie od siebie pomysł zwołania zebrania narodził się w umysłach kilku osób. 21 lutego 1968 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego ZLP wydał komunikat nr 15 podpisany przez prezesa oddziału Wandę Żółkiewską, w którym informowano, że na wniosek członków oddziału warszawskiego Związku Literatów Polskich w liczbie przewidzianej przez statut zarząd oddziału warszawskiego zwołuje nadzwyczajne walne zebranie, które odbędzie się w dniu 29 lutego bieżącego roku w sali zaik u Hipoteczna 2. W pierwszym terminie o godzinie 16, w drugim o 16.30 wstęp za okazaniem legitymacji Związku Literatów Polskich. Równocześnie ożywiła się organizacja partyjna literatów, tym bardziej, że ponad 40 członków, liczących około 120 członków podstawowej organizacji partyjnej, poparło apel o zwołanie zebrania. Wśród partyjnych sygnatariuszy wymieniano m.in. Annę Bukowską, żonę Walerego Namiotkiewicza z Miesięcznika Literackiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Tadeusza Drewnowskiego, Jana Strzeleckiego, Jerzego Pomianowskiego, Alicję Lisiecką, Mariana Grześczaka, Romana Bratnego, Jerzego Lisowskiego. 11 marca 1981 roku, w czasie wspomnianej już wielokroć sesji w Uniwersytecie Warszawskim, Andrzej Braun wspominał Na wcześniejszym zebraniu POP postanowiono zredagować rezolucję partyjną. Ponieważ byłem wówczas członkiem partii, wyznaczono mnie z panią Anną Bukowską i Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim do zredagowania odpowiedniego tekstu. Mówię o tym z przykrością. Trójka nasza, która miała odzwierciedlać różne opinie wśród pisarzy partyjnych, nie doszła do porozumienia. Kamieniem obrazy dla mnie był forsowany przez Dobrowolskiego wstęp, gdzie w jednym zdaniu zrównywano polską patriotyczną młodzież studencką, naszych synów i córki, z agentami imperializmu. Pomimo mego wyłączenia się tekst ten został przez Dobrowolskiego wygotowany. Początkowo Dobrowolski i inni partyjni pisarze chcieli przygotować z pisarzami bezpartyjnymi jeden wspólny, kompromisowy projekt rezolucji, co wyperswadował im Kraśko. W dniu, w którym miało się odbyć zebranie literatów, to znaczy w czwartek, 29 lutego, w Warszawie wybuchła bomba. Tym razem sens tego wyrażenia należy rozumieć dosłownie. Oto bowiem bomba wybuchła w toalecie na parterze w gmachu cenzury przy ulicy Mysiej. Barbara N. Łopieńska pisze... Przyjechała straż i trzeba było ewakuować cenzorów, a smród, jak pamięta Kazimierz Kulikowski, ówczesny dyrektor pionu prasy z Mysiej, utrzymywał się ze dwa tygodnie. Prasa nie poinformowała wtedy o tym incydencie. Dopiero w czasie obradującego w dniach 14-15 marca 7 zjazdu SDP Olszowski wspomniał, że był to fakt prowokacji na poważną skalę. Rzeczywiście wygląda na to, że był to fakt prowokacji na poważną skalę. Co prawda Olszowski nie sprecyzował, kogo ma na myśli, lecz wolno przypuszczać, że w jego zamyśle autorów zamachu należałoby chyba szukać wśród ludzi z antypartyjnej opozycji. Być może po prostu wśród komandosów, których do tego typu akcji, w opinii niektórych, predestynowała sama nazwa. Schleifer, którego ojciec, jak już wspomniano, pracował wówczas w cenzurze, opowiedział mi tę oto historię – Jadąc na zajęcia na UW, nierzadko zachodził do ojca na mysią. Często przed tymi wizytami Ignacy Schleifer telefonował do domu, aby obudzić syna i zapytać, o której godzinie będzie u niego w pracy. Tak też uczynił 29 lutego 1968 roku. Zatelefonował do domu i dowiedział się, że syn będzie na mysie o godzinie 13. Ten jednak po telefonie położył się jeszcze do łóżka, zaspał i nie stawił się o umówionej godzinie u ojca za to właśnie o tej godzinie, gdy miał tam być, w cenzurze wybuchującej